Ewangelia Łukasza, rozdział dwudziesty. I stało się z onych dni, dnia jednego, gdy uczył lud w kościele i kazał Ewangelię, że andeśli przedniejsi kapłani i nauczeni w piśmie starszymi i rzekli do niego mówiąc, Powiedz nam, którą mocą to czynisz, albo kto jest ten, co ci dał tę moc? A on odpowiadając rzekł do nich Spytam i ja was o jedną rzecz A powiedzcie mi Chrzestiana byli z nieba, czyli z ludzi A oni myśleli sami w sobie Mówiąc Jeśli powiemy z nieba rzeczy Czemu żeście mu tedy nie uwierzyli? Jeśli zaś się rzeczemy z ludzi Wszystek lud ukamienuje nas ponieważ zapewne mają, że Jan jest prorokiem. I odpowiedzieli, że nie wiedzą, skąd by był. A Jezus im rzekł, I ja wam nie powiem, którą mocą to czynię. I począł do ludu mówić to podobieństwo. Człowiek niektóry nasadził winnicę i najął ją winiarzom i odjechał precz na czas niemały. A czasu swego posłał sługę do onych winiarzy, aby mu dali spożytku onej winnicy, ale oni winiarze, ubiwszy go, odesłali próżnego. I posłał za się drugiego sługę, ale oni i tego ubiwszy i zelżywszy odesłali próżnego. I posłał za się trzeciego, ale oni i tego zraniwszy wyrzucili precz. A tak rzekł pan onej winnicy, cóż uczynię, Poślę syna mego miłego znać, gdy tego ujrzą, zawstydzą się. Ale winiarze, ujrzawszy go, rzekli między sobą, mówiąc, ten ci jest dziedzic, pójście, zabijmy go, aby nasze było dziedzictwo. I wypchnąwszy go precz z winnicy zabili. Cóż im tedy uczyni Pan onej winnicy? Przyjdzie, a potraci one winiarze, a winnicę odda innym. Co oni, usłyszawszy, rzekli, nie daj tego Boże. Lecz on, spojrzawszy na nie, rzekł, Cóż tedy jest ono, co napisano? Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną? Wszelki, który upadnie na ten kamień, roztrąci się, a na kogoby on upadł, zetrze go. I starali się przedniejsi kapłani i nauczeni w piśmie, jakoby na nie ręce wrzucili onejże godziny, ale się ludu bali, albowiem poznali, iż przeciwko nim wyrzekł to podobieństwo. A tak podstrzegając go, Posłali szpiegi, którzy zmyślali i jakoby byli sprawiedliwymi, aby go pochwycili w mowie jego, a potem aby go podali z wierzchności i w moc starościną. I pytali go mówiąc, Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i uczysz, ani przyjmujesz osób, ale drogi Bożej wprawdzie uczysz. Godzili się nam dać czynsz cesarzowi, czyli nie. Ale on, obaczywszy chytrość ich, rzekł do nich, Czemuż mię kusicie? Ukażcie mi grosz, czyj ma obraz i napis. A odpowiadając, rzekli, cesarza. Zatem on im rzekł, Oddawajcież wtedy, co jest cesarskiego, cesarzowi a co jest Bożego Bogu. I nie mogli Go pochwycić w mowie Jego przed ludem, a zadziwiwszy się odpowiedzi Jego umilknęli. A przyszedłszy niektórzy z Saduceuszów, którzy przeczą i mówią, iż nie ma zmartwychwstania, pytali Go mówiąc, Nauczycielu, Mojżesz nam napisał, Jeśliby komu brat umarł, mając żonę, a umarłby bez dziatek, aby brat jego pojął oną żonę, a wzbudził nasienie bratu swemu. Było tedy siedem braci, z których pierwszy pojąwszy żonę, umarł bez dziatek i pojął wtóry oną żonę, a umarł i ten bez dziatek. Potem ją pojął i trzeci także, i oni wszyscy siedmiu, a nie zostawiwszy dziadek, pomarli. Po wszystkich też umarła i ona niewiasta. Przecież przy zmartwychwstaniu, któregoż z nich ona będzie żona, ponieważ siedmiu ich miało ją za żonę. Wtedy odpowiadając, rzekł im Jezus – Synowie tego wieku żenią się i zamąż wydają, ale ci, którzy godni są, aby dostąpili onego wieku i powstaną od umarłych, ani się żenić, ani zamąż dawać będą. Albowiem umierać więcej nie będą mogli, bo będą równi aniołom, będąc synami bożymi. Gdyż są synami zmartwychwstania. A iż umarli zmartwychwstaną i Mojżesz pokazał przy onym krzaku, gdy zowie Pana Boga Bogiem Abrahamowym i Bogiem Izaakowym i Bogiem Jakubowym. A Bóg ci nie jest Bogiem umarłych, ale żywych, bo Jemu wszyscy żyją. Wtedy odpowiadając niektórzy z nauczonych w piśmie rzekli, nauczycielu, dobrześ powiedział... I nie śmieli go więcej o nic pytać. I rzekł do nich, Jakoż powiadają, że Chrystus jest synem Dawidowym? A sam Dawid mówi w księgach psalmów, Rzekł Pan Panu memu, Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjacioły Twoje pod nóżkiem nóg Twoich. Ponieważ go wtedy Dawid nazywa Panem, I jakoż jest synem Jego? a gdy słuchał wszystek lud, rzekł uczniom swoim Strzeżcie się nauczonych w piśmie, którzy chcą chodzić w szatach długich i miłują pozdrawienia na rynkach i pierwsze stołki w bożnicach i pierwsze miejsca na wieczerzach, którzy pożerają domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw cić odniosą cięższy sąd.